Ale jak wówczas ten, który się urodził według ciała, prześladował tego, który był według ducha, tak i teraz. Ale co mówi pismo? Wyrzuć niewolnicę i syna jej, albowiem nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. A tak, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej.